Witam Was serdecznie, jak co piątek o dziewiątej dzisiaj. Wreszcie, po prawie rocznych podchodach, jest ze mną Śledziu, czyli Michał. Jeżeli ktoś nie wie, kim jest Śledziu w polskim komiksie, to w zasadzie to jest jego problem, ponieważ jest sobotni wieczór, a ja nie mam ochoty wyliczać z pamięci wszystkich rzeczy, które należałoby o Śledziu wiedzieć. Przejdźmy do, do konkretów, mamy o czasu. No dobrze, no to w takim razie na szybko spisane trzeci tom. Robi się, scenariusz jest napisany, rysować zaczynam za dwa tygodnie, rysuję przez miesiąc, kończę, oddaję. Tytan pracy? Nie. No ale to tak troszeczkę klimaty w stylu studia Bonin, gdzie napierało się robotę w zasadzie na akord. Czy może nie pod względem komiksowym ostatnio, bo robię kostyczne zlecenia, ale jakby zaraz skończę z tą zleceniadę, o której pisałem. na podwórku swego czasu i z powrotem jest komiksik i będę kończył wszystko to, co sobie zamierzałem skończyć. Seria poboczna do Osiedla Swobody, czyli Centrum. Seria, która została zajawiona w druku Osiedla Swobody okładkowym w drugim princie. Przeszła trochę bezecha miała być... Publikowana w internecie, ale jakoś tak no, minęło Wszystko pomyliłeś, ja teraz skracam, bo on będzie gadał i gadał. Więc tak, centrum nie miało być publikowane w internecie, w internecie ma być publikowany nowy odcinek Osiedla Soboda. Ten odcinek będzie publikowany wtedy, kiedy skończę ze i będę miał troszeczkę więcej czasu. Centrum to ma być album, który ma być na papierze. 10 stron było do druku Osiedla Soboda. bohaterowie czwórka plus jeden z Osiedla Soboda. Jest taki spin-off, a to jest podzielone tym, że już nie mieszkam na blokach, tylko mieszkam tutaj i będę korzystał z tych historii, które tutaj dzieją się wokół mnie. Tutaj, czyli gdzie? W Warszawie. Na tym polegało centrum. Centrum się pojawiło Ale... wcześniej w serii Osiedle Swoboda Kolorowej. Na chwileczkę szkane domy, tam chodził szopa z mapą i szukał pewnego miejsca. Postanowiłem wykorzystać to miejsce, po prostu. Ale w Warszawie mieszkasz już od dłuższego czasu. Mieszkałeś też w Warszawie na blokach, zresztą dokładnie w okolicy, w której mnie zdarzyło Ale się... Ale to nie być. był taki zwykły blok, to nie był zwykły blok, to był blok zamknięty, tam był brama ochroniarze, zupełnie bez sensu. To nie był taki blok, jaki był na Osiedlu Swoboda, prawda? No prawda, bo ja mieszkałem w zwykłym bloku. Zupełnie na wielka płyta. Tam, mieszkały, tam, znaczy tam mieszkało też sporo moich znajomych. To był taki dziwny blok. A tak czy siak, niezależnie od tego, jak miało być, nie da się za, ukryć, że centrum zaliczyło poślizg? Wszystko zaliczyło poślizg. Ze względu na zleceniadę? Oczywiście. Czyli tak jak w poprzednim wejściu mówił Mateusz, tak naprawdę komiksy w Polsce robi się z miłości? Bezgranicznej. Bezwzględnej. Też. To jest rodzaj etosu? Tak. E, poza tym to jest e, cierpienie za miliony, też pewnie. No Za 38 milionów. E, może za 20 tysięcy. Co Myślisz, że rynek komiców w Polsce jest aż tak duży jak 20 tysięcy? To są po, e, optymistyczne obliczenia. <grywania> <grywania> nie, znaczy, wiesz, no, nie, no, nie. W latach nie, 80. Tak, były nakłady tak, typu no, 200 wiem. tysięcy plus. 100 tysięcy na Centrum Zdrowia Matki Polki. A... Tak, nie zapominajmy o jednej rzeczy, że ym, komiksy to nie tylko albumy, prawda? Żyjemy w sumie w epoce tak singla, czyli kupowanej piosenki na iTunesach. To samo się zbyło z komiksami, czyli ludzie czytają komiksy w sieci i są to pojedyncze odcinki, które wymieniają się na serwisach społecznościowych albo znajdują je na agregatach typu tam bla, bla, bla. Czyli generalnie raczej idziemy w rzeczy w typu na szybko pub niż w albumy rzeczywiście drukowane. Czy album zawsze będzie istniał? Tak jak istnieje cały czas winyl, jak istnieje longplay, ale to już nie będzie... No owszem, ale winyl jest... jest pewnego rodzaju gettem gdzieś tam dla koneserów i czy to samo czeka papier? Znaczy to już spotkało komiks, przynajmniej u nas w kraju, więc komiks jest na papierze, więc troszkę tak. W momencie, kiedy na przykład Marvel, DC i inni duży, duzi wydawcy wprowadzają Równoczesne premiery elektroniczne, dużo tańsze niż edycje papierowe. Czy myślisz, że w Polsce coś takiego ma szansę się przyjąć? To zależy od tego, jak szybko zdobiono popularność e, tablety. Znaczy one już zdobyły jakąś tą popularność, ale chodzi mi o taką absolutną masę, która, masę krytyczną. Kiedy osiągną te urządzenia, wtedy tak. I generalnie rzecz biorąc nie będzie problemu z dostosowaniem się do formatu tego typu? No raczej nie. jakieś reedycje starszych produkcji na tego typu nośnik? Czy z czasem na pewno. To, to jest naturalna droga po prostu. No dobrze, a teraz powiedz mi, bo jakiś czas temu, myślę, że mniej więcej około półtora roku ogłosiłeś totalne odejście od komiksu. Co było powodem i co było powodem rewizji tej decyzji. To nie było po roku, półtora roku temu, tylko to było w, w powie 2009, czyli troszkę już czasu do tego, do tego czasu troszkę czasu minęło i od tego czasu również ukazały się tam trzy odcinki wartości rodzinnych, ukazało się nasz na jedno pap, który robiliśmy razem z Karelem, ukazało się tam nie wiem dziesiątki stripów moich w różnych gazetach i ilustracji, ukazały się dwa wydania się soboda, więc rzucenie moich komiksów wyszło mi zajebiście po prostu, nie? Czym różni się komiks prasowy, tak użyjmy ogólnego pojęcia, od tradycyjnego medium komiksowego? Ale co jest z tradycyjnym medium komiksowym? No mam na myśli, powiedzmy, albumy, bo czym innym jest na jedno pub drukowany na raz na jakiś czas regularnie, powiedzmy, w magazynie, a czym innym jest album tworzony przez, powiedzmy, szereg miesięcy gdzieś tam pod publikację taką... Jednorazową. Znaczy właśnie różni się tym podejściem, tylko jak masz podejście do albumu, to robisz album, jak robisz komiks prasowy, no to robisz komiks prasowy, wiesz. E, opuszczaj go, to jest to samo, to jest cały czas kreska kadry i dymek. Na ile widzisz możliwość przesunięcia, umownie użyjmy tutaj słowa targetu komiksu prasowego, ludzi, którzy czytają Dilberta albo Wizard of Oz w kierunku takiego klasycznego rynku komiksowego. Nie za bardzo. Według mnie ta droga cyfrowa jest nieuchronna już w tym momencie. Czyli przenosimy się, tak jak Agora, absolutnie mobilnie. Jesteśmy dostępni na wszystkie możliwe współczesne nośniki. Tak. No, to, to się skończy na tym, że jakby... Albo tytuły będą miały, tytuły, które są dostępne w sieci teraz, będą miały na przykład swoje własne apki po prostu, które będą nie wiem, dostępne za, za darmo z Androida czy w iTunesach. Po prostu będziesz dostawał na tablet, telefon, obojętnie jakie urządzenie tam posiadasz, po prostu aktualizację z nowym odcinkiem. Według mnie to ma sens. Nad czym pracujesz teraz? E, skończona robota nad Autumn e, Strange Years Autumn czyli post-apokaliptycznym tytułem, który ukaże się najpierw właśnie wersji cyfrowej e, Zleceniada i w głowie dużo pomysłów, bo czy, wszystkie te rzeczy, które były rozgrzebane w poprzednim roku, czyli nowa wersja Parisza jeszcze był Czerwony pingwin i Centrum to wszystko będzie teraz znajdowało swój finał jakby po mojej zaceniadzie. czyli wracam tak do komiksików, bo mam już e, chętkę i się stęskiłem no właśnie, czyli wracamy do jednego z poprzednich pytań. Co sprawiło, że decyzja o takim nieodwołalnym w zasadzie kategorycznym odejściu od komiców jednak została zrewidowana? No czy to było zwykłe emo, nie? Takie, yy, takie bez sensu. Takich rzeczy się nie robi w sieci. No to był tak zwany publicity stunt? Czy rzeczywiście wierzyłeś w to, co mówisz, kiedy to mówiłeś? No, przez jakieś trzy godziny. Przepraszam, ale nie wiem, co teraz miałbym powiedzieć. Napisałem i trzy godziny później już mi przeszło. Ale to wyglądało tak poważnie przez mniej więcej trzy albo cztery tygodnie. Portale mieliły taką informację. Na tym polega rola portali. Eee, nie, nie, Bartek, chodź, chodź, włącz się. Bartosz Sztybor, scenarzysta komiksowy. Tak, Tim of Sorgons komputer. Dead koniec imprezy. Czyli jak to zupełnie? Nie, nie, nie, nie, Przypominam, że wywiad cały czas nagrywany jest w trakcie festiwalu komiksowa Warszawa. Tak jest. Powiedz mi, bardziej projekty takie autorskie... Poczekaj, poczekaj, stricte. w tym momencie są o wiele ważniejsze sprawy. Szybor, czy to jest, poczekaj, czy to jest naprawdę, czy tak jakby... Nie, nie. Tak. Czy mógłbyś wprowadzić w temat, ponieważ słuchacze nie wiedzą, co się dzieje? Eee, pewne problemy techniczne na Festiwalu Komiksowa Warszawa sprawiły, że Festiwal Komiksowa Warszawa odbędzie się bez doskonałego afterparty, jakie było w zamierzeniu. Ale afterparty, jak do tej pory, dawało radę. Eee, dawało radę, ponieważ komputer był działający, natomiast w pewnym momencie... Z... Jakieś takie dziwne zrządzenie losu sprawiło, że przestał działać i to after party się prawdopodobnie zepsuje przez na ile dziwne było zrządzenie losu? Nieprzewidywalne, tyle mogę powiedzieć. Nie będę zwalał na nikogo winy, bo wina leży po środku, jak zawsze. Tak jak prawda. Po środku stołu? Wina leży po środku stołu, jak się okazuje. W jakim trybie teraz y, tak, pracuje. Naprawdę, nie, nie możesz w tym momencie zadawać tych pytań. To jest zbyt poważna sprawa, w tym momencie zbyt poważny problem, żeby jakby kontynuować naszą rozmowę chyba. No ale dobrze, jeżeli przerwiemy, to... Nie będzie muzyki, nie? Przez dwie godziny nie będzie muzyki. Ja, ja rozumiem, szanuję to i generalnie rzecz biorąc myślę, że empatia słuchaczy podcastu Kapok, najlepszego podcastu polskiego w kategorii personality w... Opinii jurorów Europejskiego Konkursu Podcastowego to zostało zresztą potwierdzone obecnością sprzętu, na którym teraz nagrywam i do którego nie mam zupełnie wyczucia oraz szklaną statuetką. Dobrze, dobrze, już, już. Jak wygląda tworzenie komiksu teraz versus tworzenie komiksu za czasów produktu? Co się zmieniło? W jaki sposób pracujesz? Jakich narzędzi używasz? Gąbki używam. Wcześniej używałam gąbki. Przejście na komputer. Komputer, tak, dużo komputera, ale i gąbka, właśnie. Na czym polega gąbka? Na ją. Wilgocią? Tuszem. A możesz wpaść się w szczegóły? To jest, to jest jedno z najcięższych narzędzi, jakich można używać rysując komiksy. Znaczy gąbka jest dosyć szeroka. Jeśli dysponujesz gąbką tanią, na przykład z jakiegoś rysmana albo coś w tym stylu, no to wiadomo, że ona się nasącza troszeczkę inaczej niż w dobrej jakości gąbka sprowadzona z jakiegoś fajnego sklepu z gąbkami dla rysowników. Nasączasz gąbkę. Właśnie, jak wygląda kwestia transferu tuszu w przypadku taniej gąbki? To jest, to jest ogólnie prosta, prosta sprawa słuchaj. Jak masz, już, masz wyczucie gąbki, to nasądzisz się on na krawędzi, tak jak na przykład pędzelek i po prostu krawędzią gąbki rysujesz komiks. A takie rzeczy bardziej egzotyczne, powiedzmy cybernetyczne, no tutaj wchodzimy troszeczkę w domenę Williama Gibsona, typu tablet graficzny. Tablet, przykład... tablet jest przeżytkiem ja używam małego robota programuję go po prostu? Na no to jest taka nazwa w centrum nauki Kopernik mieli takie, to się tam tycjany albo coś takiego no właśnie, tej... ja to, ja to zobaczyłem, byłem na wycieczce szkolnej właśnie, jak byłem w trzeciej klasie teraz bo znowu wróciłem do szkoły do podstawówki byłem na wycieczce właśnie z moją trzecią klasą i właśnie widzieliśmy tycjana i właśnie to mnie zainspirowało, żeby stworzyć własnego robota i zrobiłem go z, z Lego Technics Robot odwala najcięższą robotę? No ja mu tylko mówię co ma robić, bo to już jest zaawansowana taka technologia. Czyli dotych. jednak kwestie scenariuszowe pozostają po stronie istot, które są zdolne przejść testu Turinga. Zgadza się. Najlepiej się pisze oczywiście po tym jak się Dezu wstanie, czyli jak się śpi 4 godziny i wstanie się na godzinę, to jest dużo pisania i to idzie się jeszcze spać na 3. Czemu śpi się 4 godziny, kiedy jest się twórcą komiksowym? czy śpię 4 a potem 3 A przez godzinkę, wiesz, bo, powinno się spać 8 więc jedno poświęcam na pisanie po prostu. Przepraszam, połowie, bo wiesz, powstała taka teoria jakiś czas temu, że tak naprawdę sen godzinny jest wynalazkiem cywilizacji technicznej, e, a także e, no jest pochodną tego, że powstało oświetlenie ulic i cała reszta. Natomiast naturalnym gdzieś tam procesem dla homo sapiens jest sen przerywany, taki kilkugodzinny, potem przerwa z wysoką aktywnością i znowu kilka godzin Czy... No To być może wróciłem właśnie do tych takich atawistycznych bardziej opcji. Z drugiej strony jestem człowiekiem miasta i kiedy gasną po prostu lampę, wiesz, w studni kamienicy, no jak tutaj teraz mieszkam, no to też idę spać po prostu, jak popuszka, której się klatkę zasłoni szmatką. Kurka? Jak kurka też. Kurka zasłonić. lepota, wiesz, ciemne te sprawy, światło gaśnie i spać kimono? się pota, albo jak śnieg Cię oślepi bardziej, to też idę spać. Co nas czeka jeszcze ze strony śledzia z projektów, o których jeszcze nikt nie wiedział? To jakieś, no, jakieś mięso. To, znaczy, to jest ciężka sprawa, mam tyle w głowie, wiesz, tych rzeczy. Widzisz, ja bardzo lubię robić takie rzeczy, jak wywiady z ludźmi, dlatego, że potem przychodzi taki moment, dwa, trzy, cztery, czasem nawet lata później, kiedy Spotykamy się znowu, rozmawiamy, ja zapisuję bądź rejestruję w jakiś inny sposób i następuje moment weryfikacji. Co jest takiego, na co chciałbyś zwrócić uwagę ludzi, e, czym powinni się zainteresować? Czy jakoś ogładą, jakąś ogólną, wiesz, kulturą osobistą w środkach przekazu masowego albo w komunikacji publicznej. Masz na myśli zdziczenie na przykład dziennikarstwa jako takiego? No, dziennikarze, z tego co w metrze albo w autobusie nie ustępują miejsca ludziom z książką na przykład. No, ale wiesz, czytanie nie jest w tym społeczeństwie popularne. To no. jest taki słynny dowcip na zasadzie, przychodzisz na parapetówę i pytasz, gdzie położycie książki, a pan dom pokazuje stolik do lejza minutu. Nie wiesz, to jest jakiś problem po prostu z ludźmi. Ja, ja na przykład jak widzę czytającą osobę, choćby miała 5 lat i czytała elementarz, to raczej ustępuje miejsca, bo... Rozumiem, ja że ja skoję... sam czytasz książki. Tak, ale raczej w domu, bo właśnie w komunikacji publicznej nikt nie ustępuje mi miejsca, jak mam. Skąd czerpiesz inspirację? Proszę z książek. Na przykład? E, z podęczników. Co i... czytałeś ostatnio, co Cię zainspirowało? Z podęczników i biografii e, różnych e, znanych osób. No i pytanie, które zawsze musi pojawić się w rozmowie z twórcą komiksowym. Co sprawiło, że postanowiłeś wyrażać się właśnie w taki sposób. Było, nie było, no jednak w sposób niestandardowy, trudny w sposób, w jakiś sposób, no niszowy. Wiesz, jak jak, jak jesteś dzieckiem, to nie ma się dużo pieniędzy i na przykład jak te pisaki ci wpadają od babci na, na komunię, bo na BMX-a nie masz co liczyć, a no nie Ani zegarek z kalkulatorem no to masz pisaczki rysujesz papier to się zawsze znajdzie jakaś gazeta albo skrawek, czegoś co uważasz za ważne za jakąś taką myśl, którą mógłbyś przekazać ludziom, którym wydaje się że powinni związać swoją przyszłość z y, tworzeniem komiksów w Polsce myślę, że dużo martwiej naturę, ołówkiem y, jakimś H albo H1 czy H2 y, jakieś studium po prostu krzesła albo postaci Czyli jednak e, troszkę to, o czym mówił Brian Boland, kiedy rysujesz superhero, to tak naprawdę rysujesz ludzką anatomię, dodajesz kilka kresek symulujących, gdzieś tam sugerujących ubranie. Wracamy do podstaw, do sztuki klasycznej. No Właśnie nie byłem na, na, na spotkaniu z, z, z Brianem, panem Bolandem i e, nie wiem co on dokładnie mówił e, znaczy problem... mówił dokładnie to co zacytowałem czyli jesteśmy na podobnym poziomie jakbyś jeśli chodzi o mental komiksowy ale technicznie no to nie, jeszcze nie brakuje nie? E, czy chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać dla słuchaczy kapoka? macie dobrze i wyprowadzajcie psy kiedy piszczą pod drzwiami dziękuję ci dziękuję również